Wrocławia. Minęła dziewiętnasta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Żandarmeria wojskowa zabezpieczyła sad na zamożczyźnie, w którym znaleziono fragment rakiety. Przez najbliższe trzy dni benzyna 95 będzie najtańsza od wejścia w życie pakietu CPM. To będą emocjonujące chwile. W nocy astronauci z Artemis II wylądują na Pacyfiku. Za pierwszym razem odbiją się atmosfery Ziemi i drugie wejście będzie już to docelowym. Zagrożenia nie ma, ale teren został zabezpieczony. W wiarosławcu na Lubelszczyźnie, na terenie Sadu, odnaleziono fragment rakiety. To prawdopodobnie pozostałość po pocisku, który odpalono w kierunku rosyjskich dronów, mówi rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Roskosz. Na terenie Sadu odnaleziono niewielki fragment rakiety, najprawdopodobniej użytej przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. W nocy z 9 na 10 września 2025 roku teren miejsce znalezienia został zabezpieczony i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. We wrześniu ubiegłego roku nad Polskę wleciało kilkanaście rosyjskich dronów, głównie nad województwa lubelskie i podlaskie. Wojsko potwierdziło zestrzelenie kilku obiektów, a incydent uznano za celową prowokację. 6 ,14 zł 14 groszy. Tyle maksymalnie zapłacą kierowcy od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7 ,68 zł 68 groszy. Jeśli chodzi o 95, to będzie najniższa cena maksymalna tego paliwa od początku programu ceny paliwa niżej. Kierowcy są umiarkowanie zadowoleni, bo jak mówią, czekają na bardziej radykalne i długotrwałe spadki cen.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 Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie Telewizji Polskiej w sprawie kary w wysokości 145 tysięcy złotych. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nałożył ją po emisji reportażu Arcydzieło Rydzyka w programie Raport Specjalny. Sąd uznał, że nie ma podstaw do ukarania nadawcy publicznego, a audycja jest przejawem dopuszczalnej debaty publicznej. Wyrok zapadł dziś i nie jest prawomocny. Krajowa Rada zapowiada apelację. To są aktualności jedynki. Prawie tysiąc odwołanych lotów także między Polską a Niemcami. To rezultat dzisiejszego strajku personelu pokładowego Lufthansa. Niemiecki przewoźnik znalazł rozwiązanie zastępcze tylko dla części swoich pasażerów.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 Utrudnienia na linii kolejowej między Rzeszowem a Sędziszowem na Podkarpaciu. Powód to śmiertelne potrącenie osoby przez jeden ze składów w Rudnej Wielkiej. Przez około godzinę ruch pociągów był wstrzymany całkowicie. Teraz jeżdżą już jednym torem, ale pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami. To najbardziej niebezpieczny etap misji Artemis II. Po godzinie drugiej w nocy czasu polskiego astronauci powinni wylądować u wybrzeży Kalifornii. Ryzyko jest duże, m.in. ze względu na silne przeciążenia i wysoką temperaturę na wejściu do ziemskiej atmosfery. Aby zmniejszyć ten wpływ, astronauci wejdą w nią na dwa razy, wyjaśnia Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Za pierwszym razem odbiją się atmosfery Ziemi i ten drugie, drugie wejście będzie już to docelowe. Można to porównać trochę do rzucania kamienia po wodzie. Tak zwaną kaczkę, czyli Orion 2 trochę jak kaczka na wodzie odbije się atmosfery Ziemi i wejdzie z nieco mniejszą prędkością. Załoga misji Artemis 2 pobiła rekord oddalenia się od Ziemi. Kapsuła Orion w pewnym momencie znajdowała się ponad 406 tysięcy kilometrów od naszej planety. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Na Pogórze także deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej będzie na Podhalu oraz miejscami na Pomorzu minus 6 stopni. Minus 3 na południu i południowym zachodzie. Najcieplej miejscami w centrum do 1 stopnia na plusie. Ciśnienia w Warszawie wynosi teraz 1500 hektopaskali.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 Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju. Aflofarm. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania produkt leczniczy-roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. <śmiech> <śmiech> Sięgnij pod etusan, Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pasterki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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Leon XIV ponawia apel o szacunek dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Prezydent Francji rozmawiał w Watykanie o aktualnych światowych konfliktach. Algieria czeka na papieża, a Watykan będzie transmitował jego wizytę za pośrednictwem nowych narzędzi internetowych. Dorota Abdelmulawiet, Aktualności z Watykanu. 14. spotkał się dziś z członkami Synodu Kościoła Chaldejskiego, który wybierze w tych dniach nowego patriarchę. Zastąpi on kardynała Luisa Rafaela Sako. Podczas audiencji papież zaapelował o pełne poszanowanie obecności i wolności religijnej chrześcijan na całym Bliskim Wschodzie, gdzie są rdzennymi mieszkańcami, a nie gośćmi czy obywatelami drugiej kategorii. Kościół Chaldejski jest dziś obecny na terenach historycznej Mezopotamii, obejmującej dzisiejszy Irak i wschodnią Syrię. Papież przypomniał, że wspólnota ta ma korzenie w pierwotnym kościele apostolskim i zaniosła Ewangelię daleko poza granicę Cesarstwa Rzymskiego, docierając z chrześcijańską wiarą aż do Indii i Chin. Jesteście strażnikami żywej i szlachetnej pamięci, powiedział Leon XIV. Podkreślił, że członkowie kościoła chaldejskiego są znakami nadziei w świecie naznaczonym absurdalną i nieludzką przemocą, która szerzy się właśnie na tych terenach. Papież przyjął dziś na audiencji także m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który następnie spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem i arcybiskupem Galagerem odpowiedzialnym za kontakty międzynarodowe. Spośród francuskich przywódców to właśnie Emmanuel Macron najczęściej spotykał się z papieżem. Z Franciszkiem widział się aż sześciokrotnie, w tym trzy razy podczas audiencji w Watykanie. Według informacji Pałacu Prezydenckiego jego dzisiejsze spotkanie z Leonem XIV trwało blisko godzinę. Z kolei, jak podaje Watykańskie Biuro Prasowe rozmowy w Sekretariacie Stanu dotyczyły m.in. aktualnych światowych konfliktów i potrzeby negocjacji na rzecz pokoju. Wiadomości ze świata. Już w poniedziałek papież wyruszy w swoją trzecią zagraniczną pielgrzymkę, tym razem do Afryki. Jej pierwszym etapem będzie Algieria, kraj, który dwukrotnie odwiedził jako augustianin. Na spotkanie z nim szykuje się tam całe społeczeństwo, zarówno niewielka wspólnota katolików, jak też stanowiący 99% mieszkańców muzułmanie. O nastrojach przed wizytą mówi arcybiskup Algieru, kardynał Jean Wesco. To, co się liczy dla nich najbardziej, to osobowość papieża i jego uwaga, i właśnie to porusza ich serca. Algierczycy głęboko wszystko przeżywają, to ich ogromna zaleta. Nie mam żadnych wątpliwości, że ci, którzy zobaczą papieża oraz uwagę, jaką obdarzy nas i nasz kraj, będą tym głęboko poruszeni. Media Watykańskie będą relacjonować tę wizytę za pośrednictwem nowego narzędzia. Wideo widgetu, który można bezpłatnie pobrać, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Vatican News. Wideo widget Vatican News działa od lutego bieżącego roku i już został pobrany przez tysiące stron internetowych na świecie. Teraz dzięki temu narzędziu odbiorcy mediów mogą mieć bezpośredni i łatwy dostęp do wszelkich materiałów multimedialnych dotyczących pielgrzymki Leona XIV do Afryki od 13 do 23 kwietnia. Więcej wiadomości na portalu ukośnik.pl .va i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka. A teraz w programie pierwszym Polskiego Radia czas na Eurekę. Eureka. eureka. Tradycja popularno-naukowa. Dzisiejszy magazyn zaczniemy od opowieści o wybitnych kobietach w starożytnego Egiptu. Potem opowiemy o międzynarodowym projekcie badań genetycznych, którego celem było m.in. wyjaśnienie zagadki pochodzenia Słowian. W tym prestiżowym przedsięwzięciu brali udział polscy naukowcy. A na końcu ureki będziemy podziwiać urodę tulipanów i przypomnimy ich niezwykłą historię. Katarzyna Kobylecka, zapraszam, zaczynamy. Polskie Radio, jedynka. A teraz zabieram Państwa do Egiptu, śladami starożytnych królowych i ich polskich odkrywców. Taki jest bowiem podtytuł książki mojego dzisiejszego gościa. W eurece Tomasz Bonek, dokumentalista, reporter, który wielokrotnie odwiedzał kraj faraonów no i postanowił podzielić się swoimi wrażeniami i doświadczeniami z czytelnikami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło będzie poopowiadać o Egipcie. Za cel tej pracy postawił pan sobie pokazanie Egiptu właśnie nie przez pryzmat znanych władców, ale przez wybitne kobiety, żony faraonów, o których wiemy zdecydowanie mniej, ale których imiona, przynajmniej niektórych z nich, są równie słynne. Czy to jest takie przywrócenie należnej pozycji tym kobietom, które pozostają w cieniu historii zabłaszczonej przez mężczyzn? Jeśli patrzymy na starożytny Egipt, to patrzymy zazwyczaj kalkami. I ja chciałem inny horyzont y, obrać i stąd pomysł na to, żeby napisać książkę o... Kobietach, które rządziły starożytnym światem, starożytnym Egiptem. Nie tylko jako żony swoich sławnych mężów, ale właśnie samodzielne władczynie. A takich kobiet w historii Egiptu rzeczywiście mieliśmy sporo. No właśnie. Pierwszy raz, przyznam, spotkałam się z żeńską formą Słowa faraon. Faraonka. Faraonki. Tak, faraonki. Od razu kojarzy nam się to z mrówkami, ale ja lubię neologizmy, a feminatywy szczególnie są ostatnio w przestrzeni społecznej widoczne, słyszalne i myślę, że są też ważne. Wybrał pan kilka z owych królowych, owych faraonek. Zacznijmy w takim razie od Hatshepsut która była nie tylko żoną Faraona, ale została też sama królem. I to jest postać bardzo bliska nam, Polakom, bowiem od lat 60. Y, polscy specjaliści rekonstruują jej świątynię grobową w Deir el-Bahari, Powiedziała południu pani, Egiptu. Powiedziała pani bardzo ważną jedną rzecz, została królem. Egipcjanie nie znali słowa królowa i to jest niesamowite, a Hatshepsut zostawiła po sobie naprawdę wielki dorobek. Monumentalną, fantastyczną, niespotykaną nigdzie indziej na świecie. Świątynię grobową właśnie w Day El Bahari, która ze sprawą profesora Michałowskiego jest restaurowana od lat 60. XX wieku do dzisiaj przez Polską Misję Archeologiczną Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. No i doktor Patryk Hudzi, który jest jednym z hostów, jednym z bohaterów tej książki. też. Pana Cicerone troszkę tym tak, Egipcie, tak myślę, że <laughs> Czy po ta historii starożytnego Egiptu? Bardziej po historii, właśnie, dał mi taką możliwość, żeby opowiedzieć o ich pracy i o tej wspaniałej kobiecie. No a świątynia sama jest też wyjątkowym dziełem architektury stworzonym przez y, konstruktora o imieniu Senen Mut. Podejrzewanego, że był y, również kochankiem Hatshepsut. No ale tutaj chyba te dywagacje zostały w końcu w jakiś sposób ucięte, tak mi się Ach, wydaje. to są dywagacje, które sięgają aż XIX wieku. Proszę sobie wyobrazić, że ci pierwsi mizoginistyczni XIX-wieczni egiptolodzy znaleźli nad świątynią Hatshepsut w jednej z grot takie grafiti, starożytne grafiti przedstawiające kopulującą parę. I na tej podstawie, mimo że nie było tam żadnych inskrypcji, żadnych imion, wysnuli taki wniosek, że to musi być Hatshepsut zniewolona przez Senenmuta, czyli jej architekta mhm który był podejrzewany, że był jej kochankiem może i rzeczywiście tak było. może stanowili no, parę. W każdym razie stworzył dla niej wspaniałą świątynię, ale wyjątkową w swojej pewno... formie, prawda? Bo to jest świątynia tarasowa. Tak, ale na pewno Hatshepsut nie zawdzięcza Senen Mutowi swojej pozycji. To, to nie tak. Dzisiaj już archeolodzy, egiptolodzy obalają w ogóle te mity mizoginistyczne. A świątynia jest niezwykła, bo rzeczywiście świątynia taka, których w Egipcie praktycznie nie ma. Tarasy, które wspinają się na wzgórze, na klif skalny. Zaraz za tym klifem znajduje się słynna Dolina Królów. No po prostu miejsce fenomenalne, które tak jakby rozpoczyna w ogóle opowieść o starożytnym Egipcie i o tamtych czasach. Sto lat po Hatshepsut na arenę dziejów wkroczyła królowa, żona faraona Amenhotepa III, Teje. Polacy często jeżdżą do Berlina, więc zachęcam, jeżeli państwo tylko wybierzecie się do Berlina, żeby zajrzeć do z Muzeum. W z Muzeum, oprócz słynnego e, posągu po popiersia Nefertiti, znajduje o się mała... za chwilkę mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć. Znajduje się tam mała, wspaniała drewniana głowa właśnie królowej, Taje. Zupełnie magiczna. Taje była pierwszą kobietą w historii starożytnego Egiptu, która nosiła tytuł boskiej małżonki Amona. Czyli za życia właściwie przeszła razem ze swoim mężem taką Deific. Ona stała się żywą boginią sprawującą urząd również małżonki króla, ale również małżonki Boga i zaczęła tak naprawdę tą reformę, którą dokończył jej syn Echnaton, czyli wprowadził w kraju wiarę w jednego Boga, przeniósł stolicę Step do Amarny, do miasta zbudowanego w szczerej pustyni i próbował pogonić, właściwie odsunąć na plan dalszy wszystkich kapłanów Boga Amona i przeprowadzić wielką reformę w państwie. No i który wziął sobie za żonę, piękną, która, która przybyła. przybyła, tak, z daleka prawdopodobnie. No, słynna Nefertiti. Słynna Nefertiti, która też przewraca w ogóle cały porządek wyobrażenia tego, kim były kobiety w starożytnym Egipcie i jak ją miały władze. Proszę sobie wyobrazić, że są takie reliefy w Egipcie, które wskazują to, co do tej pory było zarezerwowane tylko dla królów, dla mężczyzn królów. Nefertiti niszczy wrogów Egiptu. Nefertiti morduje wrogie kobiety z innych państw. To wszystko jest pokazane. Również w tej sztuce. W czyli właśnie z czasów, kiedy Nefertiti razem ze swoim mężem Echnatonem, Achenatonem, dzisiaj poprawiliby nas egiptolodzy, yy, władała, jest po raz pierwszy przedstawiana jako kobieta bardzo blisko władcy, bardzo blisko yy, króla. No i pojawiają się w tej sztuce również yy, elementy przedstawień rodzinnych, czyli widzimy niemalże bliźniaczą, świętą rodzinę, którą znamy z chrześcijaństwa już te półtora tysiąca scenach, my, lat wcześniej, właśnie w bardzo intymnych mm -hmm. scenach. Czyli królowa jest bardzo blisko swojego męża, trzyma na kolanach dzieci, obok jest jej mąż, faraon. To wszystko się dzieje na przykład w ogrodzie, więc te sceny są naprawdę bliskie, rodzinne. To tutaj taka trochę przewrotność historii, bo w zasadzie to po pierwsze Nefertiti stało się symbolem starożytnego Egiptu, prawda? Obok, Męski obok świat, faraon ma twarz kobiety, to tak, jest niesamowite. Tak, tak, obok może Hamona, dla którego Nefertiti była macochą. Tak. To jest też niesamowite, że właśnie ta dynastia amarneńska ten czas amaryński tak się bardzo zakotwiczył zupełnie przypadkowo właśnie w kulturze. I ten męski, taki bardzo twardy świat faraonów ma dzisiaj przede wszystkim kobiecą twarz Nefertiti. W XIII stuleciu przed naszą erą yy, mamy kolejną wybitną kobietę, u boku niemniej słynnego faraona Ramzesa II pojawia się Nefertari. I tutaj nie bardzo mylimy. często właśnie, proszę nie mylić, tej kobiety i tego imienia Nefertari z Nefertiti, o której przed chwilą Państwu opowiadaliśmy. Tak. Y kolejna niesamowita postać, która się pojawia w tej historii, w opowieści i znowu postać, o której jeśli chodzi o fakty historyczne naprawdę niewiele y wiemy. Wiemy natomiast to, że musiała być wielce miłowana przez Ramzesa wielkiego, bo zbudował dla niej w słynnym Abu Simbel tuż obok swojej monumentalnej świątyni, z kolosalnymi swoimi posągami. Świątynię dla niej, gdzie została ona na fasadzie tej świątyni pokazana, przedstawiona jako przewyższająca swojego męża, co właściwie w Egipcie się nie zdarzało. Chodzi o, zawsze, o wzrost, prawda? Tak, tych postaci, w, które były postać rówiczne. władcy miała być najwyższa, najpotężniejsza, a tutaj poprzez nakrycie głowy nawet żona Ramzesa II przewyższa swojego męża. No, co znamienne, panie Tomaszu, historię starożytnego Egiptu zamyka również kobieta. No, ta, o której już chyba napisano tomy Kleopatra VII. Jedyna niewymazana właściwie z tej historii, jedyna, o której wiemy od początku do końca i to za sprawą już rzymskich przede wszystkim poetów, którzy zrobili z niej prostytutkę, kobietę fatalną, właściwie znienawidzoną w Choć przyznam, Rzymie. dowiedziałam się z pana książki, że była też y, siostrobójczynią. Morderczynią swojej własnej siostry. To mnie trochę zmroziło. Myślę, że w dynastii ptolemejskiej, czyli tej pochodzącej od ptolomeusza, od generała Aleksandra Wielkiego, właściwie to było na porządku dziennym i nocnym, czyli te morderstwa w rodzinie były bardzo, bardzo powszechne. Nie uniknęła tego również słynna Kleopatra VII. Postać mimo wszystko romantyczna bardzo, bo związana czy to z Juliuszem Cezarem, czy z Markiem Antoniuszem, pokazująca też wielki upór do tego, jak dojść do władzy co dla władzy można zrobić. No i chyba kochająca, nie do końca swój, bo przecież była z dynastii, z pochodzenia greckiego, Egipt, dla którego była w stanie zrobić naprawdę wszystko. Przemierzał pan Egipt śladami właśnie tych kobiet, których więcej postaci od razu państwu zdradza, jest w książce. I opierał się pan na relacjach też swoich poprzedników, choćby reporterzystów takich jak pan Janusz Roszko. Oczywiście też ważnym, ale... Elementem książki są rozmowy z doktorem Patrykiem Chudzikiem, egiptologiem, który objaśnia ten świat starożytnego Egiptu. Ja zwariowałem na punkcie starożytnego Egiptu właśnie dzięki reportażom Janusza Rożki, który był reporterem tygodnika Przekrój. W latach 70. Roszko jeździł na właśnie polskie wykopalisko do Egiptu i je relacjonował. I Roszko spotykał się dokładnie z tymi samymi problemami archeologów, z którymi ja się spotykałem, będąc w Egipcie u doktora Patryka Chudzika. Roszko opisywał, jak to zdezelowanym samochodem nasi archeolodzy muszą jeździć i apelował w swoich reportażach do że żeby może jakąś nyskę albo żuka ufundować dla archeologów, a ja apeluję swoje książce, żeby wspomóc właśnie tych naszych archeologów pracujących w Polskiej Misji Archeologicznej Świątyni Hatszepsut i też y, zasponsorować te wykopaliska. Tomasz Bonek, dokumentalista, reporter, autor książki Egipt, śladami starożytnych królowych i ich polskich odkrywców. Polecamy i zachęcamy do lektury. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.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 Pierwszy Polskiego Radia. To jest jedno z najbardziej intrygujących naukowych pytań. Skąd w Europie wzięli się Słowianie, i co stoi za sukcesem ekspansji ich osadnictwa? Przez dziesięciolecia trwała, no i właściwie trwa nadal zażarta dyskusja i przerzucanie się argumentami na rzecz albo pradziejowej i odwiecznej obecności Słowian w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. I też jest ta druga opcja... Dość późnego przybycia Słowian na te tereny ze wschodu, a to przybycie miałoby mieć miejsce około V-VI wieku, oczywiście naszej ery. Adwersarze okopali się na swoich pozycjach i nagle pojawiło się narzędzie, które może rozstrzygnąć ten dylemat, a tym narzędziem są badania genetyczne. Łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Rzeszowie, gdzie jest profesor Marcin Wołoszny z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nasz gość związany jest także z Instytutem Leibnica do spraw historii i kultury Europy Wschodniej w Lipsku. Witamy Panie Profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan profesor wraz z kilkoma innymi badaczami z Polski uczestniczył w międzynarodowym projekcie o nazwie Histogenes w który zaangażowani byli również naukowcy z Niemiec, Austrii, Czech, Chorwacji i Szwecji. Na pozór y, sprawa wydawałaby się prosta. Analizujemy DNA pozyskane ze szkieletów osób pochowanych w pierwszym tysiącleciu naszej ery na terenie obecnej Słowiańszczyzny i patrzymy, czy mamy ciągłość osadniczą, a jeśli nie, bo po prostu geny się zmieniają, to wyciągamy wniosek, że Słowianie są imigrantami. Ale jest tutaj jeden, proszę Państwa, problem. Po tak zwanym okresie rzymskim, który kończy się w połowie pierwszego tysiąclecia, nie mamy prawie żadnych pochówków szkieletowych, przynajmniej u nas w Polsce. Taki obrządek pojawia się u nas dopiero wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, czyli od XI wieku. Mamy więc materiałową lukę. Ale powiedziałam, panie profesorze, że nie ma prawie żadnych pochówków szkieletowych i to jest dla nas jakaś szansa. Tak, to jest szansa i rzeczywiście Słowianie palili swoich zmarłych i to powoduje, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać kodu genetycznego. Ale w grudku nad Bugiem, tuż przy granicy z Ukrainą, udało się odkryć grupę szkieletów dzieci, które są właśnie niespalone i które dzięki takim gruntownym datowaniom wiemy, że pochodzą z 8 9. wieku. I te dzieci są najstarszymi zachowanymi w postaci szkieletów Słowianami z ziem polskich i te właśnie szkielety zostały przebadane w ramach projektu Histogenes, ponieważ w nich zachował się kolagan i można powiedzieć, że ta szóstka tych dzieci bardzo małych to jest takie okno, przez które możemy spojrzeć na ten świat V, 6. VI, VII wieku, bo tu mamy wreszcie te geny. Mhm. Powiedziałam na początku, że to jest projekt międzynarodowy i to też daje nam pewną szansę, wyciągania wniosków na podstawie do no, szerszej bazy danych, prawda? Bo te próbki, no u nas takie ubogie, w innych krajach troszkę większą szansę badań nam stworzyły. Tak. I ten projekt Histogenes, jest on też właśnie niemonoetniczny, to znaczy on nie koncentrował się na jednym ludzie. W tym projekcie chodziło o Rzymian, o Hunów, a więc ludkoczowniczy, o Germanów, takich jak Longobardowie, Gepidowie, o Awarów i właśnie o Słowian. I Dzięki tej szerszej perspektywie, dzięki uwzględnieniu materiałów od Chorwacji po Bałtyk i od Łaby po wschodnią granicę naszego kraju, można ten niewielką ilość polskich danych, bo na przykład posiadam też dane z jaskiń w Polsce z V wieku, możemy te nieliczne dane umieścić w szerszym kontekście. Tutaj chciałem wyeksponować rolę takiego ludu, który jest nam mało znany, a sam jest sobie winien, bo nie przyjął chrztu. A jak nie przyjął chrztu, to nie przetrwał w średniowieczu i nie mamy jego własnego kronikarstwa, nie mamy jego kronikarzy, którzy o tym ludzie pisali. To są awarowie. I z terenów kotiny Karpackie, z dzisiejszych Węgier, Austrii, Słowacji, mamy prawie 100 tysięcy pochówków właśnie tych awarów z VII, VIII wieku. I to jest baza, no, której w wypadku Słowian niestety nigdy nie będziemy. I dzięki temu, że mamy tak ogromną ilość y, y, szkieletów z, właśnie z tego VII, VIII wieku, możemy zobaczyć nie tylko kto skąd pochodzi, ale w ogóle rekonstruować, jak funkcjonowały poszczególne rodziny, co dla V, X wieku jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle było mrzonką. A my dzisiaj widzimy, że jest osoba pochowana w kościele, na przykład na terenie Wielkich Moraw, a jej krewna jest na cmentarzysku wokół tego kościoła. Czy mamy dwóch braci na cmentarzysku i widzimy, że zabytki, które oni mają są bardzo podobne do siebie i teraz wiemy, dlaczego one są podobne, bo to byli bracia. To, co może być najciekawsze w przyszłości, że badania genetyczne są właśnie tym game changerem, jeśli chodzi o badania nad rodziną, nad funkcjonowaniem społeczności w średniowieczu. No ale tutaj chyba, panie profesorze, jeśli chodzi o nasz rejon, Ważne są też badania, które pochodzą ze wschodnich Niemiec, bo tak sobie wyobrażam, że gdyby ta druga teoria jednak migracji Słowian ze wschodu była prawdziwa, to ci Słowianie najpierw by zaczęli zasiedlać tereny obecnej Polski, no a potem w dalszej perspektywie doszliby do wschodnich terenów Niemiec. No bo wiemy, że tak było, że Słowiańszczyzna prawda, była pod Berlinem, <grym> mówiąc <grym> trochę kolokwialnie. W związku z tym te badania z terenu Niemiec, one też dają nam pewien obraz tego, co działo się i na naszych ziemiach. Tak, dokładnie tak. To jest oczywiste, że w okresie, kiedy istniało Imperium Rzymskie, między Łabą a Odrą mieszkały plemiona, powiedzmy generalnie, germańskie. A potem tak jak pani powiedziała, w XI, XI wieku, kiedy chrobry na przykład działa, no to wiemy, że tam mieszkali Słowianie. I dzięki temu projektowi przebadano cmentarzyska właśnie związane jeszcze z tą ludnością germańską. Tu, to jest na przykład takie duże cmentarzysko Bryken. i później cmentarzysko już tej ludności słowiańskiej, datowane na x XII wiek, to jest Niedewenż. I dzięki temu możemy porównywać obydwie te populacje. I tu rzeczywiście okazuje się, że, że ta różnica jest ogromna między tą populacją z VI wieku Wieku, jak w Bryken i tą już 11-12 wieczną z Niderwęż. To samo dotyczy Czech i Moraw, bo tam też w okresie Imperium Rzymskiego mieszkali Germani, no, Możemy porównywać ludność z Moraw-Czech i tą późniejszą słowiańską, a więc te dwa obszary, wschodnie Niemcy oraz Czechy-Morawy, gdzie źródła pisane jasno nam mówią o tym, że do tej zmiany ludności doszło, No one pozwalają nam założyć, że skoro tak jest w Czechach i w wschodnich Niemczech, no to ta układanka w Polsce powinna wyglądać w miarę podobnie. Tak, tak właśnie że... powinno być, prawda? No, taki, taki wniosek się nasuwa. Ale mam pytanie, panie profesorze, czy to znaczy, że, że jest różnica między tym genotypem owych germańskich ludów, które kiedyś tutaj na terenie obecnej słowiańszczyzny żyły, a tymi właśnie przybyszami słowiańskimi? Tak, znaczy ta odpowiedź musi się składać z dwóch części. Pierwsza, nie ma czegoś takiego jak gen słowiański albo gen germański i tak dalej. Ale z drugiej strony istnieje różnica, która widać w materiale genetycznym między tą ludnością starszą, a późniejszą. Ta różnica jest. Ta różnica też jest widoczna w diecie, bo teraz tutaj odwołuję się do badań też takiego zespołu profesora Machaczka z Brna. Widzimy konsumpcję prosa, która jest związana ze Słowianami. A więc widzimy, że też pewne zwyczaje kulinarne jakby ulegają zmianie w tej Europie średniowiecznej Słowianie. I widzimy też na przykład, to są badania tutaj realizowane przez zespół Adam Izdebskiego, ale też wcześniej profesor Latałowej, widzimy na przykład odradzanie się lasów w Polsce w V, VI, VII wieku, no, co oznacza regres osadnictwa, prawda? A więc to, że nastąpiło załamanie osadnictwa. Oczywiście nie chodzi o to, że ta ludność całkowicie wyemigrowała, bo... Czyli ta wcześniejsza, jest... ta germańska, tak? tak? tak, mhm. tak ta ludność germańska. Skoro powraca las, to znaczy się prawdopodobnie, że następuje regres osadnictwa. Oczywiście nikt nie uważa, że nastąpiło stuprocentowe wysiedlenie, poza sytuacjami, kiedy lodowiec się nasuwał, to w innych sytuacjach zawsze ktoś gdzieś mieszkał. Ale jest zasadniczy regres osadnictwa. I jeżeli się te właśnie różne dane genetyczne dotyczące paleodiety, dotyczące właśnie powrotu lasu, a także jeżeli się weźmie pod uwagę strukturę krewniaczą, czyli jakby próby rekonstrukcji rodzin w okresie tym rzymskim i w okresie słowiańskim, a tu też są różnice, no to skoro są różnice, no to wszystko to przemawia za wędrówką, tak? Mhm, że, że jakaś nastąpiło... inna ludność jednak tak, tu jaka... przybyła, z tak, innymi wzorami, wzorcami kulturowymi. Kulturowymi, tak. Mhm. I Chodzi o to, że ważniejsza była jednak migracja niż tylko transformacja społeczeństwa, tak? A więc, że ta migracja, bo nigdy społeczeństwo całkowicie nie, nie ulega w wyniku jednego czynnika zmianie, ale migracja, tak jest jakby główna przesłanka tego projektu Histogenes, jeśli chodzi o Słowian. Migracja była ważniejsza niż transformacja społeczności na ziemiach polskich między V a VII wiekiem. Raport, raport z tego projektu, który ukazał się w Nature jakiś czas temu, przede wszystkim przekazywał taki wniosek. 80 czy nawet ponad 80% wcześniejszej populacji ziem polskich i tych sąsiednich regionów zostało zastąpionych przez przybyszów ze wschodu, czyli właśnie przez owych Słowian, tak? Ja wolę używać tego zwrotu, że bardziej migracja niż transformacja, bo dyskutowanie czy 80 czy 70% jest dla mnie ryzykowne. Mhm. Ale tu chodzi o to, że ta zmiana była zasadnicza, tak? że ona jest dominująca, że zmiana jest ważniejsza niż przekształcenia. Mhm. No ale pytanie panie profesorze, gdzie owa praojczyzna Słowian mogła się znajdować? I to też w tym projekcie państwo dają pewne podpowiedzi i wskazówki. Tak, prawdopodobnie do wykształcenia się tej grupy dochodziłoby gdzieś między południową Białorusią a Ukrainą. Powiedzmy, że teren Wołynia, Polesia i powiedzmy stronę jeszcze Dniepru. Ale tu chciałem jasno powiedzieć, że też obecna sytuacja w Europie powoduje, że analiza próbek z Białorusi czy z Ukrainy, abstrahując od kwestii tego ciałopalnego obrządku, ale ze względów politycznych była niemożliwa i tu mogę powiedzieć, że sam uczestniczyłem w rozmowach z jednym z kolegów z Białorusi. No Nie chcę tego rozwijać, ale to jest oczywiste, że dzisiaj jej współpraca naukowa z Białorusią jest bardzo trudna. Właściwie jej nie ma tak naprawdę. Więc tu, żeby tą kwestię przebadać na większą skalę, no to niestety musimy czekać na sytuację, w której ta współpraca naukowa będzie możliwa. A wiemy, że nie jest to obecnie proste. No, czyli to byłby taki końcowy puzzle, który mamy nadzieję będzie pasował do tej naszej układanki, jeśli dojdzie tak. do takich badań. Tak, to jest jedna sprawa. Druga to jest taka, że jeśli chodzi o Polskę, mogę powiedzieć, że ci nasi koledzy z Muzeum w Chrugieszowie prowadzą teraz też kolejny projekt dotyczący samego Stańska Grudy nad Bugiem. Stamtąd jest sporo zabytków z 8 wieku, więc jest szansa, że będzie mieć więcej takich grobów. Ale taka jest prawda, że najlepiej byłoby przebadać tereny dzisiejszej Białorusi i powiedzmy, zachodniej Ukrainy i to byłaby zasadnicza y, zmiana, jeśli chodzi o badania nad y, Słowianami. Bardzo, panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Profesor Marcin Wołoszen, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Leibnica spraw Historii i Kultury Europy Wschodniej w Lipsku był gościem Eureki. Polskie Radio. Jedynka. tych dróg ile jeszcze przejść ich trzeba znów na planecie żywej tak jak my na planecie Ziemia ja i ty mamy jeszcze chwilę by odsalić świat wystarczy się rozejrzeć wokół nas Jeszcze chwilę, by odzalić siebie W zwykłych ludziach znaleźć światła blask Ile jeszcze wojen, ile zła Ile jeszcze dni tu czeka nas Co zrozumieć trzeba, żeby móc Kroczyć życia najpiękniejszą z dróg Mamy jeszcze chwilę, by ocalić świat Wystarczy się rozejrzeć wokół nas jeszcze chwilę, by ocalić siebie, w zwykłych ludziach znaleźć światła. Blach. siebie zrozumieć innych, pokochać ludzi, wystać się innych. Program pierwszy polskiego radia. Są proszę Państwa zwiastunem wiosny, jednobarwne albo pstrokate po ścięciu nie pachną, a i tak wzbudzają odwieczny zachwyt. Tulipany. Najbliższe kilka minut w Eurece poświęcimy historii tego kwiatu, który zrobił oszałamiającą karierę od dzikich azjatyckich stepów po tulipanową gorączkę czy wręcz obsesję w XVII-wiecznej Holandii. W studiu gość Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojczyzną tulipanów jest Azja. Od Turcji przez Iran, Kazachstan po pewnie zachodnie Chiny możemy zobaczyć wiosną wielokolorowe dywany tych kwiatów, które jako odmiany dzikie i polne są jednak troszkę inne niż te, które znamy. Większość z nich tak, bo są dużo mniejsze, ale tulipany spotkamy też w południowej Europie, na przykład na stepach ukraińskich też tulipany naturalnie rosną. One będą się różniły troszeczkę, bo oczywiście nie są takie wyszukane pod względem kształtu płatków, wielobarwne nie są. Mamy dużo też małych, drobniutkich tulipanów, które pewnie teraz Państwu są troszeczkę bardziej znane, bo mogą Państwo na przykład podziwiać tulipany turkiestańskie, które właśnie bardzo pięknie kwitną i są dość wyjątkowe jak na tulip Tulipany, ponieważ mają więcej niż jeden kwiat na łodyżce. Zwykle jest ich po kilka. Oczywiście są znacznie mniejsze niż u tych takich już odmian, które tak najbardziej cenimy właśnie za wielkość i kolorystykę kwiatów. Jak przeczytałam, pierwsze uprawy tulipanów rozpoczęto w Persji w X wieku. Tak, ten obszar, skąd one pochodzą, to też jest miejsce, gdzie zaczęliśmy je uprawiać ze względu właśnie na Ozdobność ich kwiatów, i co jest do dzisiaj na przykład w Iranie, że to są kwiaty, które są związane z martyrologią, bo one często stają się symbolem kolejnych zrywów politycznych w Iranie. To właśnie tutaj nadal pojawia się ten tulipan, i też tulipan jest wykorzystywany właśnie jako symbol tych ludzi chociażby, którzy poświęcili swoje życie w tych protestach. Mhm. Uważa się, że do Europy Zachodniej Tulipan przyszedł z Imperium Osmańskiego i zawitał na Wiedeński Dwór Habsburgów i to było pod koniec wieku XVI. Tak, chociaż co jest ciekawe Europejczycy na pewno Tulipany widzieli wcześniej, bo w Konstantynopolu one już w XI wieku były uprawiane w ogrodach, ale nie zwróciły na początku takiej uwagi do Dopiero właśnie pojawiły się w Wiedniu przez jednego z ambasadorów. Natomiast tak naprawdę za ojca tulipanów w Europie uważa się Karola Kluziusza, jednego z pierwszych botaników, także pierwszego, który miał do czynienia z tulipanami w wiedeńskim ogrodzie, później sam zakładając jeden z najstarszych ogrodów botanicznych w Holandii w Lejdzie. Tam opisał też jako pierwszy tulipany i można powiedzieć, że od niego zaczęła się ta cała europejska gorączka tulipanowa. No, taka holenderska, tak. prawda? <grym> w wyjątkowym <grym> rozmiarze. Tak, y jest też e, anegdota, że podobno pierwsze cebulki tulipanowe już po dwóch czy trzech latach ukradziono kluzjuszowi. Z tego ogrodu, tak? Z tego ogrodu, plejdzie. tak? Znaczy, z, albo z jego ogrodu. W każdym razie już e, tulipany wtedy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Tulipany to jest też, nie wiem czy Państwo zdają sobie sprawę, ale tulipan jest najczęściej hodowaną rośliną ozdobną na świecie na całym świecie. Właśnie te wiosenne wystawy roślin, które są nie tylko w Europie, których słynie, nie wiem, Anglia czy właśnie Holandia, ale takie wystawy mamy w Australii, w Afryce Południowej, w Ameryce Południowej, w różnych miejscach i bardzo często właśnie w tym okresie wiosennym królują tulipany jako mhm. ten symbol wiosny. No ale powróćmy do Holandii w wieku XVII, kiedy to posiadanie tulipanów stało się swego rodzaju snobizmem i też ta roślina stała się obiektem spekulacji. Tak, no ona w ogóle stała się swego rodzaju symbolem też statusu. Ale co jest ciekawe, bo najbardziej pożądane były te pstrokaty, Kwiaty, to znaczy te, które pewnie Państwo kojarzą dzisiaj na przykład, z, zresztą z tego się też wzięła i ta ogólna nazwa tych grup odmian Rembrandt, bo między innymi Rembrandt uwieczniał je na swoich obrazach. Te pstrokaty liście właśnie najczęściej białe płatki w takich przypominających troszeczkę właśnie albo pióra ptasie, albo płomienie, takich czerwonych, różowych czy fioletowych pasów. Dzisiaj oczywiście znamy i też bardzo lubimy, ale jako odmiany już tulipanu, natomiast wtedy to nie była prawdziwa odmiana, tylko, tylko, choroba. To, tylko choroba. Tak, to jest wirus, który atakuje nie tylko tulipany, ale też lilie, który powoduje właśnie tą pstrość płatków. On atakuje oczywiście całą roślinę. Roślina wygląda też inaczej. Zresztą jak państwo się przyjrzą, bo też dzięki Tulipanom rozwinęła się tak naprawdę cały dział sztuki, bo przecież, żeby uwiecznić właśnie tę nietrwałość, no bo jak się Państwo domyślacie, w związku z tym, że to nie była trwała odmiana, tylko właśnie objaw chorobowy, no to nie mieliśmy pewności, czy w kolejnym roku ten tulipan zakwitnie tak samo, czy w ogóle zakwitnie, bo oczywiście wirus osłabia zarówno całą roślinę, jak i cebulkę. A jest przenoszony, czy był przenoszony przez mszycę? Tak, jest przenoszony przez owady. Zresztą dzisiaj też czasami się spotyka, pojawia się, nie jest oczywiście takim problemem, jak był, wtedy w sumie nie był problemem, tak naprawdę był Był pożądany, pożądany tak. tak. Mhm. A, więc tulipany ze względu na tą nietrwałość, też były uwieczniane. Stąd niesamowity rozwój malarstwa wtedy flamandzkiego czy holenderskiego, martwych natur. Proszę zobaczyć, jak często tulipany pojawiają się tam, często przedstawiane same w ogóle. Każdy z tych układów, pasów też otrzymywał swoje nazwy. Niektóre z nich najbardziej pożądane, takie jak Semper Augustus na Najdroższa przykład. Najdroższa cebulka, cebulka, tak. która mhm. też, jak już przechodzimy do tych spekulacji, to też jest bardzo ciekawa historia, bo oczywiście sprzedawano najpierw same cebulki, potem sprzedawano potencjalne cebulki, to znaczy rok wcześniej, kiedy tulipan kwitł, sprzedawano tą cebulkę jakby na kolejny sezon, jeszcze nie wiedząc, czy będzie w ogóle ta cebulka, bo musimy pamiętać o tym, że tulipan wytwarza każdego roku nową cebulę. Cebule są jednoroczne, więc ta zamiera. Nowa musi otrzymać na tyle dużo siły od rośliny, żeby w ogóle narodzić odrodzić. jej postać i ewentualnie, jeżeli ma odpowiednią siłę, no to powstaną te malutkie cebulki przybysowe, które w kolejnych latach będą kwitły. No więc tutaj nie było pewności. Potem zaczęto sprzedawać nawet jeszcze wcześniej, czyli spekulowano już czymś, czego nie ma. Mhm. A proszę sobie wyobrazić, że za jedną cebulkę tulipana można było postawić równowartość całego gospodarstwa z całym inwentarzem lub całej kamienicy. Tak, podobno ta, ta najdroższa cebulka Semper Augustus no właśnie, za nią można było kupić kamienicę w Amsterdamie. Tak, tak się zdarzyło. No i oczywiście to nie mogło trwać długo i rzeczywiście doszło do krachu. załamania się, do krachu. To oczywiście nie był krach gospodarczy, ale sporo osób, które właśnie kupiło cebulki, których nie było, często straciło ogromne pieniądze czy nawet majątki. Rok 1637. Taką informację znalazłam, że wówczas ta podaż była tak duża, że właściwie wszyscy zaczęli sprzedawać te Cebulki, jeśli byli w posiadaniu, a już nie było nabywców. Tak, cena gwałtownie wtedy spadła, to był też początek roku, więc jakby teoretycznie ten moment, kiedy rzeczywiście można było zainwestować w cebulkę, no bo zaraz e, miesiąc czy półtora miesiąca później byśmy mieli już kwitnącą roślinę. No ale e... od tego czasu Holandia stała się potentatem w dziedzinie uprawiania tulipanów. Tak, nie tylko tulipanów, ale w ogóle roślin, bo to Holandia jest, e, można powiedzieć, imperium takim ogrodniczym, prawda, to tutaj powstaje bardzo dużo różnych roślin, które można oglądać na przykład na różnych pokazach, takich jak chociażby ogród w Keukenhofie. Tak, ten Keukenhof, proszę Państwa, niedaleko Amsterdamu, to jest nieprawdopodobny ogród botaniczny. Jeśli Państwo w kwietniu by się tam wybrali, no to akurat jest szczyt sezonu. Bo ogród zamykany jest w połowie maja. Tak, on jest otwierany tak naprawdę chyba na, na połowie 8 tygodnie, marca. Na 8 tygodni, tak. Tak, w połowie marca do połowy maja i można też sobie prześledzić w kalendarzu, w sezonie, jakie grupy tych roślin cebulowych kwitną, bo to oczywiście królują tulipany, natomiast można zobaczyć mnóstwo innych roślin cebulowych od właśnie, nie wiem, szafirków, cebulic, jacyntów, e, najpierw krokusy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, cieszymy się tulipanami, podziwiajmy ich urodę, a o historii tych przepięknych kwiatów opowiadał Państwu Wojciech Doroszewicz, przyrodnik, botanik z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję. I tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Eureki. Dobrego wieczoru, miłego weekendu. Katarzyna Kobylecka, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. Najczęściej, jak Państwo wiedzą, o klimacie piszą ludzie, którzy się na tym nie znają. Szymon Malinowski prezes Fundacji Edukacji Klimatycznej. Więc nam zależało na tym, żeby zbudować wiarygodność wokół nauki o klimacie. I w ten sposób zaczęła się nasza przygoda z popularyzacją nauki i z docieraniem z tymi ważnymi informacjami o antropogenicznej zmianie klimatu do szerokich rzesz społeczeństwa. Celem działania Fundacji jest wzmacnianie zrozumienia procesów klimatycznych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw wobec wspólnego dobra, jakim jest klimat. Zdecydowaliśmy się zacząć pracować nad prostowaniem mitów klimatycznych i różnego rodzaju niejasności w sprawach klimatu obecnych w przestrzeni publicznej. Sztandarowym projektem fundacji jest popularno-naukowa strona internetowa nauka o klimacie.pl. Nauka o klimacie powstała już kilkanaście lat temu, tak w 2013 roku. Przy wsparciu naukowców prowadzących badania w różnych związanych z klimatem dziedzinach i zniecierpliwionych tym, jak dużo bzdur na temat zmiany klimatu pojawiało się wtedy w polskich mediach. Aleksandra Kardaś, wiceprezeska fundacji. Strona internetowa miała pozwolić nam reagować na nie szybciej i skuteczniej niż na przykład poprzez pisanie takich listów do redakcji, które muszą potem czekać długo na publikację, do czasu, kiedy wszyscy zapomną już co i dlaczego kiedyś się ukazało. I na stronie naukaoklimacie.pl komentujemy konkretne teksty czy wypowiedzi zawierające nieprawdziwe informacje o zmianie klimatu. Ale też przekazujemy podstawową wiedzę, tłumaczymy jak działa klimat, co dzieje się w atmosferze, jaki to ma związek ze zjawiskami w oceanie, czy w ekosystemach, czy może na naszej krwiosferze, czyli na wszystkich lodach na Ziemi. Relacjonujemy najnowsze wyniki badań na temat zmiany klimatu i jej skutków. No i też pokazujemy jak działa nauka i pomagamy czytelnikom lepiej poznać samych naukowców. To świetne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą dokładniej zgłębić kwestie związane ze zmianą klimatu albo przygotować się może do dyskusji na ten temat. Fundacja Edukacji Klimatycznej jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fundacjaedukacjiklimatycznej.pl Jedynka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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio. Jedynka. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dobra wiadomość z autostrada 1. Skończyły się kłopoty na odcinku Stanisławie Rusocin w Kleszczewku. Na szóstym kilometrze jezdni w kierunku Trójmiasta. Loga krajowa nr 51. Odcinek Lidzbark warmiński Dobre Miasto w pobliżu Kraszewa. Na 45. kilometrze zdarzyły się trzy auta osobowe. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Droga nr 51 była przez pewien czas trasą zablokowaną. Od pewnego momentu ruch w obu kierunkach jest możliwy choć tylko jednym pasem. Druga Krajowa nr 25, odcinek Strzelno-Konin w pobliżu miejscowości Pilich. Na 212 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Nikt nie ucierpiał. Na czas akcji podnoszenia zestawu i wyciągania go z rowu, trasa jest zablokowana. Ale policjanci wprowadzili objazd przez Wilczyn. Droga S8. Odcinek węzeł Zduńska Wola Wschód, węzeł Zduńska Wola Zachód. 190 km jezdni w kierunku Wrocławia. Zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu. S8 raz jeszcze, ale odcinek węzeł Nadarzyn, węzeł Młochu w pobliżu Nadarzyna. Na 439 km jezdni w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest prawy pas na czas przeładunku towaru z zepsutej ciężarówki. Ruch odbywa się lewym pasem. S6, odcinek węzeł Słonie morskie, węzeł Borkowice w pobliżu miejscowości Tymień. Jest dnia w kierunku Trójmiasta, 107 km. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden z